zaspany nieco inny koncept oh. ale sen zaspanie niewyspanie podobnie jak upały to było coś z czym ludzie sobie musieli radzić tak jak teraz tak i 50 lat temu, 500 lat temu, tysiąc troszkę takim Nazwijmy to odwieczne problemy ludzkości. A o tym może powiedzieć parę słów, może powiedzieć koralina. Może powiedzieć, chyba się powtarzam, więc może przejdźmy od razu do odcinka. Koralino. Jak to jest być niewolnicą, powiedz mi. Wiem, że już to mówiłaś parę tygodni temu, aczkolwiek wtedy to było nagrywane na znacznie, znacznie gorszym sprzęcie i w znacznie, znacznie gorszej jakości, więc teraz proszę cię, żebyś mi to powtórzyła. To jest bardzo fajne, powtórzę teraz jeszcze. Być niewolnicą. To jest takie fajne, kiedy. Ktoś ci każe coś zrobić, chociaż nie każdego to kręci, ale w takich y, warunkach, jakim jest odtwórstwo historyczne, jest to bardzo przyjemna sprawa, chociaż brzmi na pierwszy rzut bardzo hmm, perwersyjnie. No bo tak, no bo ty się bawisz w grupę odtwórczą, odtwórstwo historyczne. Ostatnimi czasy to jest, mam wrażenie, dość modna sprawa, jak na polskie warunki. Dość się to rozmnożyło. Często są różnego rodzaju pokazy historyczne, jakieś eventy. Co Ty odtwarzasz? Ja zajmuję się ściśle wczesnym średniowieczem, czyli przełomem V maksymalnie XI wiek. Dość duży rozrzut. Dość duży rozrzut spowodowany głównie tym, że w Między nami odtwórcami są różne, różne państwa, które sobie wybieramy. Jest Skandynawia albo przykładowo Róż, Słowianie i głównie patrzy się na rozbieżność przykładowo odkryć archeologicznych, czyli w momencie, w którym przychodzi przełom, zaczynam, archeolodzy odkrywają jakieś nowe rzeczy, więc wtedy już się mówi o późnym średniowieczu. Także na Skandynawii okres wczesnego średniowiecza kończy się wcześniej, bo tam y, przyszło chrześcijaństwo wcześniej, bo wczesne średniowiecze dla nas otwórców to jest głównie pogaństwo, a przykładowo na Rusi to jest troszeczkę później. Czyli możemy się spotkać w kręgach wczesnego średniowiecza, ale spotkamy kogoś, kto odtwarza y, Rusina z XI wieku, a ja jestem Dunką z VI wieku, a obydwoje zaliczamy się do wczesnego średniowiecza. Także jest to taka dość śmieszna rzecz, ale ogólnie osoba oglądająca nas z zewnątrz i tak będzie myślała, że jesteśmy z jednej epoki, zwanej średniowieczem. Często nas też szufladkują z rycerzami i wikingów, czyli właśnie wczesne średniowiecze mówią, że jesteśmy rycerzami. I to jest wielki błąd, bo późne, a wczesne średniowiecze to jest kolosalna różnica. No jaka różnica? Wikingowie, a, a rycerze, powiedzmy, XIV wieczni? No, czym się różnią? No przede wszystkim tym, że później średniowiecze to już jest typowa era y, chrześcijaństwa, gdzie już mamy do czynienia z tym etosem znanym chociażby z pieśni o Rolandzie. A ci wcześniejsi są kojarzeni bardziej jako tacy barbarzyńcy. Właśnie wikingowie, rogi przy hełmach, które też są totalną bzdurą, nadaną przez historyków w wiekach późniejszych. Ale to już jest ciekawostka, którą ktoś sobie może sprawdzić, jak, jak chce. My wyprowadzamy ludzi z błędu. A, a moda, moda na to, odpowiadając na pytanie wcześniejsze, pojawiła się moim zdaniem głównie dlatego, że mamy 600-lecie Grunwaldu. Nie, nie tak dawno było. No tak, głośno o tym było. Zrobiło tym się bitwie. bardzo głośno, a w tym roku bardzo głośno się zrobiło przez to, że Polska miała zaszczyt być organizatorem tak zwanej Bitwy Narodów, czyli odtwórcy z całego świata zjeżdżali się do Polski na eliminację i było to fuh, naprawdę głośne, głośne przedsięwzięcie i nawet w mediach było o tym głośno i przez to ludzie też inaczej na to patrzą. Robi się to bardziej popularne, ludzie chcą to oglądać jak się dostałaś do takiego bractwa odtwarzania? Bractwo to jest? Grupa po prostu jakaś, która odtwarza średniowiecze? Co to jest? Co to jest za grupa? My osobiście, jako grupa skierzy, jesteśmy klubem historycznym, bo istnieje to przy, przy liceum i prowadzi to jeden z nauczycieli. A w innych grupach, które są w Polsce znane, chociażby w Krakowie jest grupa Krak, to już jest bardziej grupa odtwórcza. Bractwo się używa raczej przy późniejszych epokach. My jesteśmy raczej zrzeszeniem takich yy, luźnych ludzi. Nie, nie istniejemy aż tak bardzo yy, w takich strukturach bractwowych. Chociaż mamy też swoją drabinkę feudalną. że jest niewolnik, wolny, I potem jest władza. Ktoś ma jakieś tam szczebele swój. I żeby awansować na następny szczebel, trzeba, co trzeba zrobić? W przypadku naszej grupy trzeba się wyzwolić, czyli przejść taki szereg. Nazwijmy to testów. Jest test wiedzy, którą trzeba mieć w główce, czyli znajomość mitologii, grupy, której się odtwarza jakieś ważne wydarzenia historyczne. Trzeba mieć też kompletny już zupełnie strój, czyli w zależności od tego, kogo się odtwarza przykładowo faceci zbroja, kobiety, jakieś dodatki, chociażby nożyczki, noże i, i takie tam fajne. I, I trzeba też pokazać, co się umie, czego się nabyło przez okres niewolnictwa. A wszelkie sprzęty, stroje wytworzycie sami, na własną rękę, tak? tak? Najfajniej no jest jak się robi samemu, bo jest to wielka radocha, ale są też kramy, które oferują szereg wszystkich yy, pierdółek, które są potrzebne. I yy, ty odtwarzasz głównie IX wiek, tak? Ósmy, IX wiek. No i ile kosztuje tak skompletowanie tego, tego ekwipunku, żeby tak zacząć na dobrą sprawę yy, odtwarzać? Okres. Niewolnica. Niewolnica to jest najtańsza inwestycja, bo wystarczy mieć tylko materiał, z którego świeje się strój, bo niewolnicy powinni chodzić boso. Buty się dostaje w momencie, w którym twój pan uważa, że na to zasłużyłeś, bo bardzo często było przykładowo tak, że buty miało się tylko na zimę, a twój pan stwierdzając, że pora jest na tyle ciepła, zabierał te buty i je sprzedawał i się chodziło na boso. Bardzo często jest to praktykowane, bardzo często niewolnicy też noszą taki mały symbol, powiedzmy, że y, niewolnictwa, na przykład taką bransoletkę na stopie, często kobiety chodzą w takich fajnych elementach. E, to jest, jest mój ciekawe, no bo do tej pory się spotyka u niektórych dziewczyn bransoletkę na stopie i to się wzięło właśnie od tego symbol niewolnictwa? Czy ja wiem, dzisiaj to... Dziś tak taka ozdoba czysta. Moja lokatorka ma taką e, brazoletkę no, na, na stopę przy kostce. Coś się dzieje od tego, tak myślisz, to... tak uważasz? Nie byłam taka pewna. Myślę, że jest trochę też takie przekłamanie historyczne, jakich jest wiele, ale trochę teraz, w takim XXI wieku, takie y, brazoletki na nogach są często y, kurczę, jakby to powiedzieć. Y, Takim wyznacznikiem kręgu Sadomaso trochę. Takim, wiesz, pan, pan i, i, i uległy i tak dalej. No ja to akurat noszę, no bo ja jestem niewolnicą cały czas. I... A jeszcze jest ciekawa, czeka, czeka, czeka, ciekawa rzecz. Czekaj na chwilkę. Justyna, słyszysz to? Sadomaso. Justyno, ty nosisz taką bransoletkę. A tak, że ci przerwę. Twój pan. Kim jest twój pan? Bo to jest ciekawa sprawa, ja wiem. Mój pan jest moim mężem. Zabraliśmy, zawarliśmy związek małżeński w realiach wczesnego średniowiecza. A tak w obecnych realiach? W obecnych realiach jest moim chłopakiem. A, boyfriendem. A jeszcze jest ciekawostka odnośnie tego samego masy, może twoją koleżankę to zainteresuje. Bardzo często w, na pokazach albo w takiej już sferze bardziej prywatnej, kiedy turyści odchodzą. Bardzo często jest pokaz y, pojmania niewolnicy i wtedy wszyscy, którzy znają i sztukę wiązania mogą się wykazać. Jest bardzo dużo filmików nas na YouTubie nawet. Bardzo ciekawy. Może obejrzeń, nic nie wykluczam w tym klimacie, ale ale yy, wracając tak do, do klimatów odtwórstwa, są różne imprezy takie. Byłaś mhm. na, na pewno na wielu, z tego co wiem, to byłaś na przynajmniej na kilku takich większych imprezach e, odtwórczych. No i, i czym to pachnie, tak? Od środka. Czym pachnie? Ojej, rewelacyjne uczucie, bo nie istnieją realia wiekowe, do każdego zwraca się po imieniu bez względu na wiek. E, jest po prostu niesamowitym uczuciem, kiedy ludzie są tak zgrani, tak czujący klimat tego, co robią. Tam nie ma ludzi z przypadku. Ludzie z przypadku odpadają na etapie kompletowania strojów, a ci, którzy się odważają przyjechać na imprezy, to znaczy, że wiedzą, co chcą robić w tym kierunku. Każdy ma określone to, kim chce tam być, kogo odtwarza. Stara się to robić w jak największym procencie Zgodnie z historią i ze znaleziskami. I no jest to rewelacyjne, kiedy jest, zapada zmrok, biesiady są organizowane najczęściej, kiedy przyjeżdża jakiś zespół grający muzykę historyczną. Magia. No tak, no bo takie imprezy odtwórcze to, to nie tylko widowisko dla turystów, ale także zabawa dla samych dla odtwórców. Tak. Tak? I te najlepsze rzeczy są często zamknięte dla osób postronnych. Nie, nie ze względu na to, że, że oni nie powinni tego oglądać, ale ze względu na to, że trzeba to poczuć. Tak, tak. tak. Osoba postronna może na to patrzeć i mówić, wow, jakie to jest fajne, ale tak naprawdę nie poczuje nawet jednej setnej tego, co czuje od twórca, który tam jest. Kiedy się używa wszystkich narzędzi i przedmiotów, które oni używali, nie ma prądu, nie ma, nie ma komputerów, nie ma elektroniki i kiedy się zasiada do stołu, gdzie masz drewniane wszystko, jest jedzenie na, na bazie receptur znalezionych albo chociaż trochę stylizowanych na, na tam, o to już jest zupełnie inny wymiar. Ty nie czujesz się, że jesteś oddalony od centrum miasta, kurczę, o minutę piechotką, tylko czujesz się jakby ten skrawek ziemi, na którym jesteś i gdzie są ci ludzie, ci twórcy, był naprawdę w tym średniowieczu. Totalny odlot. No, takie trochę przeniesienie się w czasie, w przeszłość mm -hmm. o kilkaset lat. Mm, no tak, ale, ale jednak takie imprezy się zdarzają, gdzie jestem nastawiony na. na Przyjazd turystów, jak, jakichś ludzi odwiedzających. Mm -hmm. Zapadło Ci w, w pamięci jakieś takie zdarzenie jakaś, nie wiem, rozmowa z jakimś napotkanym typowym turystą, takim, który przyszedł, a, pozwiedzać sobie taki pokaz. Coś Ci takiego utkwiło w pamięci? No, powiem dość ogólnie, że podstawowym problemem, kiedy przychodzą turyści, problemem taką dyskusją, która zawsze się zawsze się rodzi, kiedy przychodzą turyści jest to, dlaczego my jesteśmy rycerzami, albo dlaczego wikingowie nie mieli rogów. Najczęściej to jest reakcja taka, że słuchający ma oczy jak spotki od filiżanek, bo nie wierzy, że wikingowie nie mieli rogów. Dlaczego nie mieli rogów wikingowych? Dlatego nie mieli rogów, dlatego, że przy walce, gdyby mieli rogi, to by bardzo szybko wojownicy umierali, gdyż kiedy masz takie rogi skierowane ku górze i uderzać Cię w nie miecz, no to wybacz, ale padniesz od razu. No tak, a, a, a zbroja miała to do siebie, nie. że miała chronić, miała być opływowa, unikać ciosów. A, a wikingowie y, z rogami. No wszędzie jest taki stereotyp. Na każdej ikonie współczesnej zobaczysz, że wikingowie mają rogi. W sklepach zobaczysz, y, figurkę ma, ma rogi. W stoiskach z, z zabawkami dla dzieci wikingowie mają rogi. A to jest jedna wielka wulga, y, bo znaleziono dokładnie jeden pochówek, gdzie miał y, mężczyzna doprawione rogi. Doprawione po śmierci, dołożone do Hełmu. one nie były umocowane. Ktoś no. sobie po prostu pomyślał ojej, wikingowie byli poganami, więc uczyńmy ich bardziej groźnymi i doprawmy im rogi jak u diabła. To jest właśnie to. No a tak z praktycznej strony patrząc na to, no to przecież jak masz takie rogi wielkie na hełmie, nie no. że to jest dodatkowy ciężar na no. głowie, no to jeszcze jak dostaniesz jakąś maczugą, toporem czy mieczem po, po takich rogach, no to cały helm się rusza i możesz no, nie wiem, skręcić sobie karg nawet na to Albo chociaż starczy, że tracisz to obuci głowę, już tracisz orientację, co się dzieje. Nie możesz tak szybko zareagować i dostajesz, mieszam w bebechy wylewają ci się kiszki, flaki. Jeżeli te się rozrywają, mm. gówno wycieka powoli, razem z krwią się miesza i wszystko tak śmierdzi e, w powolnej, bolesnej śmierci. miam miam Tak, miam, miam. Lubię kiszkę. A ja nie. <głos> na zakończenie, jakieś słowa odnośnie odtwórstwa? Może jakaś mała zachęta na to, żeby ludzie dalej ciągnęli za tą modą, żeby brać udział w takich różnych imprezach, nie tylko odwiedzać, ale i również odtwarzać różne okresy historyczne. Kot się patrzy. Kot się patrzy za okna, Aha, ale co do tego twórstwa? No jasne, im więcej ludzi, tym to się staje mniej elitarne, ale jednak, jednak wtedy czuje się to mocy, że jest mm. nas wielu. Możemy się cofnąć 500 lat wstecz i żyć e, jak dawni ludzie, e, Srać gdzie popadnie i śmierdzieć i takie tam. Mm. <laughs> Moje słowo na koniec. Eee, nie odcinajmy się od przeszłości. Zanim zaczniemy chwalić cudze, poznajemy swoje. Eee, I bądźmy ciekawi tego, co było przed nami. To jest bardzo ciekawy trop, który prowadzi do bardzo fajnych odkryć, a być może potem e, dołączeniem do takiej grupy, których jest mnóstwo i nie tylko wczesne średniowiecze. A w Polsce jest to uu, prężnie stojące, wystarczy poszukać.